Po chwilę uwagi prosimy osoby, które podjęły decyzję o sprzedaży swojej nieruchomości. Oto nasza lista domów sprzedanych w tym tygodniu. 5939 North-Northwest Highway. 1275 Baldwin Lane. 222 Washington Square. 7450 West Edison Street. 205 Biscayne Street. 710 Timothy Lane. I 798 Harrison Lane. Sprzedaliśmy domy naszych klientów. Sprzedamy i Twój dom. W sprawie wycen nieruchomości w Chicago i okolicach prosimy dzwonić do nas pod numer 647-4000. Biuro nasze otwarte jest 7 dni w tygodniu. Wszyscy mówimy po polsku. Zadzwoń i pozwól sobie pomóc. 647-4000. 647, 4000. 647 4 i 3 Nasz numer kierunkowy to 847. Nasz numer telefonu 647-4000. Kierunkowy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 Inwestorzy wykańczają nowicjuszy wśród klientów. Śmiała prognoza dyrektora generalnego platformy MBS Highway w sprawie kredytu hipotecznego. Rok 2018 ze spadkiem liczby nowych kredytów hipotecznych. MBA staje w obronie przystępności cen. Wiadomości z rynku nieruchomości Prezydent Donald Trump ustanawia nową Radę Białego Domu, której zadaniem będzie znalezienie sposobu na wybudowanie większej ilości mieszkań w przystępnej cenie. Rada ma też rozerwać więzy biurokracji. Przewodniczyć jej będzie sekretarz Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Ben Carson, który udzielił wywiadu stacji Fox Business. Przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów wypowiedział się w filmie opublikowanym przez Stowarzyszenie, w którym chwali działania Prezydenta. Biały Dom chce utorować drogę mieszkaniom w przystępnej cenie, dzięki zmianie Problematycznych przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego i budownictwa. W maju dynamika sprzedaży nowych domów jednorodzinnych zanotowała prawie 8% spadek w porównaniu do dostosowanego sezonowo rocznego tempa na poziomie 626 tysięcy jednostek. Jednak, biorąc pod uwagę okres od początku roku do obecnej daty, sprzedaż nowych domów jest o 4% większa niż w tym samym okresie zeszłego roku. Tempo wzrostu cen domów nadal zwalnia. Wskaźnik S&P Case-Shiller odnotował 3,5% wzrost cen domów w porównaniu z zeszłym rokiem. Jednak był to 13 z rzędu miesiąc, w którym jego tempo zmalało. Osoby kupujące dom po raz pierwszy prowadzą coraz ostrzejszą walkę z inwestorami. Okazuje się, że wcale nie walczą z wielkimi inwestorami instytucjonalnymi, tylko z rodzinnymi interesami. Mówi w rozmowie z CNBC Laura Kusisto z Wall Street Journal i dodaje, że wielu takich graczy przejmuje domy tzw. na start, wypychając z rynku kupujących po raz pierwszy. O ile jeszcze może spaść oprocentowanie kredytu hipotecznego? Jeden z ekspertów w tej dziedzinie, założyciel i dyrektor generalny MBS Highway, stwierdził w rozmowie z Fax Business, że za kilka miesięcy możemy odnotować stawki niższe niż kiedykolwiek wcześniej. Dodaje, że spadek ten może wynosić nawet procenta w stosunku do obecnego poziomu, jednak przewiduje, że w 2020 roku nastąpi recesja. Rok 2018 nie był zbyt pomyślny dla kredytodawców. Przeanalizowaliśmy całoroczną statystykę, oznajmiła główna ekonomistka CoreLogic, która to w opublikowanym przez firmę materiale wideo podkreśliła, że liczba nowych kredytów w 2018 roku spadła, ponieważ większość właścicieli domów ma już kredyty o oprocentowaniu na poziomie 4,5%. Amerykańskie Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych MBA podjęło nowe działania ukierunkowane na promocję przystępności cenowej domów. Steve O'Connor został wybrany na starszego wiceprezesa organizacji Inicjatywa na Rzecz Przystępności Cenowej. Natomiast dyrektor i prezes MBA deklaruje, że, cytuję, MBA powinno być i będzie liderem innowacyjnych rozwiązań. Koniec cytatu. Słuchacie radiowego magazynu.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 847, 647, 4 i 3,0, a w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu posiadłość. Tom Dudziński i jego Biuro Sprzedaży Nieruchomości zapewnia kompleksowe podejście do każdej transakcji: ścisła współpraca z klientem, dobra informacja i wyjaśnienie, praca zespołowa oraz rzetelne podejście.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 My oferujemy bezstresowe podejście do sprzedaży. Satysfakcja gwarantowana. Jeśli jesteś niezadowolony z marketingu, w każdej chwili możesz zrezygnować. Tom Dudziński, Illinois Star, 847-647-4000, 847-647-4000 lub w internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. O uwagę prosimy osoby, które poszukują okazji na rynku nieruchomości w Chicago i okolicach. Oto najnowsza lista ofert. 7820 North Harlem to dom do remontu. 127 Wolf Road to czteropokojowe kondominium. 10033 Irving Park Road to dwusypialniowe kondominium. 9024 Dobson Avenue to pięciosypialniowy dom murowany. 8701 Foster to dwusypialniowe kondominium. 1336 Cove Drive to dwusypialniowy townhouse. 601 Huntington to trzysypialniowe kondominium z garażem w budynku. 289 Wayne Street to trzysypialniowy dom. 319 Wilkie Road to trzysypialniowy dom z basementem. 3 Kelsey Court to trzysypialniowy townhouse. 4439 North Merrimack Avenue to budynek dwuapartamentowy. 31 Lexington Lane to dwusypialniowy Townhouse. Szczegółowe informacje na temat tych ofert, jak też kilku tysięcy innych ofert, proszę dzwonić do nas pod numer 647-4000. 647-4000. Raz jeszcze 647-4 i 30. Numer kierunkowy to 847.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 289 Wayne Street to 3 sypialniowy dom, 319 Wilkie Road to 3 sypialniowy dom z basementem, 3 Kelsey Court to 3 sypialniowy townhouse, 4439 North Merrimack Avenue to budynek dwuapartamentowy. 311 Lexington Lane to dwusypialniowy townhouse. Szczegółowe informacje na temat tych ofert, jak też kilku tysięcy innych ofert, proszę dzwonić do nas.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 Wartość Twojego domu Na dzisiejszym rynku nieruchomości wszystko kręci się wokół tego, by jak najbardziej podkręcić wartość domu. No to teraz pytanie. Jak myślisz, ile wart jest Twój dom? Jakieś pomysły? Dobra, pewnie nie wiesz. A może jednak tak. Może ostatnio dostałeś ekspertyzę rzeczoznawcy majątkowego lub wyniki porównawczej analizy rynkowej tzw. CMA albo decyzję podatkową no chyba, że miałeś już do czynienia ze wszystkimi tymi dokumentami i tylko namieszały Ci w głowie, bo w każdym z nich kwota była inna. To wcale nie takie dziwne, ponieważ wartość domu wylicza się różnymi sposobami z różnych powodów. A teraz przejdźmy do rzeczy. W zwięzłej formie wyjaśnimy Państwu, jakie znaczenie mają wszystkie te cyferki. Zacznijmy od CMA. Coś tam o niej słyszałeś, prawda? Rozwinięcie tego angielskiego skrótu brzmi po polsku porównawcza analiza rynkowa. Na jej podstawie pośrednicy opracowują niezwykle dokładne oszacowanie kwoty, za jaką mógłbyś sprzedać dom przy obecnych warunkach rynkowych. To dokładna metoda oparta na danych. Pośrednicy wyszukują na platformie MLS domy podobne do Twojego zlokalizowane w Twoim rejonie. Podobny metraż, wiek, stan techniczny, dzielnica, czyli wszystko, co ważne. Sprawdzą, co się sprzedało i za ile, ale też, co się nie sprzedało. To ważne. Wyobraź sobie, że w jednej dzielnicy wystawiono na sprzedaż 10 domów za 500 tysięcy, ale nie sprzedał się ten jeden za 550. Pytanie brzmi, dlaczego? Zapewne cena była zbyt wysoka. Na podstawie tych danych otrzymasz konkretną cenę lub przedział cenowy. Pomów to ze swoim pośrednikiem, bo jeśli powiesz tak, jedna z tych cen po wejściu Twojego domu na rynek stanie się jego oficjalną ceną wywoławczą. Przejdźmy więc do kolejnych liczb. Tym razem będzie to cena w ofercie. Jasne, że możesz zażyczyć sobie pół miliona, ale rzeczywista oferta może opiewać na wyższą lub niższą kwotę. Czy to jest zatem wartość Twojego domu? Otóż nie to tylko oferta. Odzwierciedla ona wyobrażenia potencjalnego nabywcy co do wartości domu. Korzystając z usług pośrednika, możesz negocjować propozycję z nabywcą i ustalić kwotę, która zadowoli obie strony. Na tym etapie oferta staje się umową, a co za tym idzie cena oferowana staje się ceną umowną. Jeżeli i Ty i nabywca wyrazicie pisemną zgodę na przeprowadzenie transakcji w wysokości 505 tysięcy, to tym sposobem ustalicie cenę umowną nieruchomości. Czy równa się ona cenie sprzedaży? Cóż, jeśli ma to być bezpośrednia transakcja gotówkowa, bez zabezpieczenia na wypadek nieuzyskania kredytu z tytułu różnicy w oszacowaniu wartości przez bank, wtedy tak. A jeśli w grę wchodzi kredyt lub przy transakcji gotówkowej występuje zabezpieczenie zastrzeżone przez nabywcę, to jest jeszcze etap wyceny przez rzeczoznawcę. Rzeczoznawca również przyjrzy się niedawnym transakcjom nieruchomościowym w Twojej dzielnicy i rozważy czynniki mogące podnieść lub obniżyć wartość Twojego domu. Przykład. Wzdłuż całej ulicy stoją podobne domy z trzema sypialniami i dwiema łazienkami, a Ty masz trzy sypialnie i jedną łazienkę. W tej sytuacji wartość nieruchomości będzie mniejsza, ale jeśli masz na przykład taras, świeżo odremontowaną kuchnię i łazienkę po renowacji, a inni nie, wtedy możesz zyskać. Gdy transakcja zostanie zawarta, a dom wyceniony i w dniu rozliczenia sprzedany, jego cena stanie się ceną sprzedaży. Jest to złoty standard, ponieważ spośród wszystkich metod obliczania wartości tego samego domu, tylko ta jedna nie jest szacunkowa nie jest tak naprawdę dokładnym oszacowaniem. Jest to po prostu cena, którą nabywca zapłacił za nieruchomość. Nie tylko stanowi złoty standard w przypadku dokładnego ustalenia wartości tego domu, ale posłuży też jako przykład na potrzeby porównania z wartością innych domów na sprzedaż w najbliższej okolicy. Od porównawczej analizy rynkowej do ceny wywoławczej. Od ceny oferowanej do ceny umownej. Od wartości szacowanej do ceny sprzedaży. Nic dziwnego, że pływamy w morzu cyferek. A tak przy okazji, to jest jeszcze więcej sposobów wyceniania domów. Jednym z nich jest wycena na potrzeby podatkowe. Co roku wielu właścicieli, gdy ogląda kwoty widniejące na decyzję podatkowej, dochodzi do wniosku. Aha, czyli mój dom jest właśnie tyle. Niby wszystko się zgadza, ale ta kwota może różnić się od rzeczywistej wartości rynkowej. Oszacowana kwota służy tylko ustaleniu wysokości podatku, a urzędy skarbowe w większości przypadków nie opierają jej na pełnej wartości rynkowej domu i najczęściej wynosi ona od 70 do 90% tej wartości. Zazwyczaj więc, Twój dom będzie prawdopodobnie wart o wiele, wiele więcej. Może sprawdźmy jeszcze inne sposoby szacowania wartości nieruchomości, choćby takie, które nie mają nic wspólnego z dokładnością. Jeden z nich jest w większości z nas dobrze znany i polega na kumulowaniu kwoty, za jaką my kiedyś dokonaliśmy zakupu domu i kosztów remontu. Skąd my to znamy? Procedura wygląda mniej więcej następująco. Kupujemy dom za 300 tysięcy, a potem robimy remont o wartości 50 tysięcy. Niewiele myśląc, stwierdzamy, że wartość domu w momencie jego ewentualnej sprzedaży wynosić będzie 350 tysięcy. Piątka z szybkiego dodawania, ale rynek może powiedzieć nie, gdyż większość remontów zwraca się w niewielkim procencie, a już na pewno nie w stu To podejście dosyć powszechne, ale niezbyt dokładne. Jest też inne, polegające na dostosowywaniu ceny do naszych potrzeb finansowych. To też robimy, próbując sprzedać dom za jak największą kwotę, żeby zyskać jakieś 100 tysięcy na nowej posiadłości. Niestety to rynek zdecyduje, ile zyskasz i ile będziesz potrzebował na nowy dom. Ale uwaga! Jest jeszcze jeden, dość często wykorzystywany sposób. Co powie sąsiad? W serio, wyobraźmy sobie sytuację, że dłubiesz sobie w ogródku, gdy nagle podchodzi do ciebie sąsiad i pada hasło – ładny dom. Założę się, że dostałbyś pan za niego co najmniej 400, a może i 500 tysięcy. Dziwilibyście się Państwo, ilu właścicieli domów kurczowo trzyma się tej kwoty i za nic nie chce z niej zejść. Z całym szacunkiem do sąsiada, ale jeśli chcesz poznać prawdziwą wartość swojej rezydencji, musisz skorzystać z twardych danych, czyli co schodzi, a co nie schodzi z rynku. Czyli tych danych, które dostarczyć Ci może tylko doświadczony broker realnościowy. Fakty są takie, że obecnie domy wycenione rzetelnie znajdują nabywców szybko, a te wycenione niewłaściwie zostają na długie lata z szyldem na sprzedaż, dając się wyprzedzić innym w tej samej okolicy. Nie idź więc tą drogą, nie bądź jedyną osobą w swoim otoczeniu, która nie sprzedała domu, lecz tą, która sprzedała go najszybciej. Im dłużej będzie się ciągnąć proces sprzedaży, tym dłużej będziesz musiał płacić hipotekę, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, media, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli naprawdę szukasz odpowiedzi na pytanie, ile jest wart Twój dom, sięgnij po fakty, po porównawczą analizę rynkową opracowaną przez doświadczonego brokera i opartą na bieżącej aktywności rynku. To przecież może być Twoja największa transakcja w życiu.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 847. Wiadomości z rynku nieruchomości. JP Morgan Chase wpompowuje w Detroit kolejne 50 milionów dolarów. Dlaczego stymulowanie popytu może nie przynieść korzyści? Nabywcy domów u Zbyt mało lokali, aby sprostać rosnącym potrzebom. Obniżka ceny rezydencji z serialu Beverly Hillbillies. Wskaźnik zaległości hipotecznej spada, ale nie wszędzie. Gubernator Florydy podpisuje ustawę o prawach w zakresie nieruchomości. Utah rusza z kampanią ostrzegawczą przeciw wyłudzeniom. Tam, gdzie zyski sprzedawców są najwyższe. Wiadomości z rynku nieruchomości. JP Morgan Chase przyznał miasto Detroit kolejne 50 milionów dolarów na cele rewitalizacyjne. A to tylko dodatek do 155 milionów przyznanych wcześniej przez bank, powiedział dyrektor generalny Jamie Diamond w rozmowie z Yahoo Finance. Prawie połowa dotacji będzie przeznaczona na cele zwiększenia dostępności przystępnych cenowo lokali mieszkalnych. Spadające stopy oprocentowania kredytów hipotecznych przyczynił się do stymulowania popytu na domy, jednak może okazać się to niekorzystne. W rozmowie z CNBC główny ekonomista Fannie Mae stwierdził, że w tym przypadku podaż nie nadąży za popytem. Oznajmił także, że stały brak podaży w niższych cenach będzie nadal ograniczał sprzedaż domów. Ster trzymają nabywcy domów. Tak przynajmniej uważa starszy wiceprezes Loan Depot, Alec Hanson, który to powiedział w podcaście Housing Wire, że technologia zmieniła cały rynek nieruchomości. Zaznaczył też, że choć klienci będą z niej korzystać, nadal będą też potrzebowali zwykłej interakcji międzyludzkiej. W naszym kraju ludzie zakładają coraz więcej rodzin, ale z najnowszego raportu wynika, że branża budowlana nie nadąża za zapotrzebowaniem na lokale mieszkalne. Uważa się, że ten niedobór tylko pomaga w windowaniu cen sprzedaży i wynajmu. Twórcy raportu stwierdzają, że sektory publiczny, prywatny i non-for-profit muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby budować więcej domów. W Los Angeles dostępna jest ogromna posiadłość na sprzedaż. To żadna nowość. Nowością zapewne nie jest też to, że jej cena została obniżona. Jej wyjątkowość... Tkwi w byłych mieszkańcach, bowiem ten dom z 11 sypialniami, tak naprawdę mieszczący się w Bel Air, posłużył za plan serialu Beverly Hillbillies w latach 60 Przez wiele miesięcy cena rezydencji wynosiła 245 milionów dolarów, po czym niedawno obniżono jej cenę wywoławczą do zaledwie 195 milionów. W marcu ogólnokrajowy wskaźnik zaległości hipotecznej odnotował spadek, ale z nowych danych CoreLagic wynika, że 21 stanów i 166 obszarów metropolitalnych doświadczyło niewielkiego wzrostu poziomu zaległych spłat w porównaniu rok do roku. Dane ogólnokrajowe wskazują na marcowy spadek 4,3% przed rokiem do obecnych 4%. Stopa zjawiska zmierzona przez CoreLagic obejmuje wszystkie kredyty hipoteczne przeterminowane o 30 lub więcej dni, w tym te przejęte przez bank. Gubernator Florydy podpisał ustawę mającą pomóc właścicielom domów pozbyć się niebezpiecznych drzew. Teraz mają oni prawo przycinać lub całkowicie wycinać drzewa znajdujące się w obrębie ich działki bez obawy, że złamią prawo, o ile posiadają zaświadczenie arborysty lub architekta krajobrazu, w którym stwierdza się, że drzewo stanowi niebezpieczeństwo. Władze stanu Utah uruchomiły kampanię społeczną w celu zwalczania fałszywych e-maili zagrażających bezpieczeństwu transakcji nieruchomości. Oszuści zmuszają niczego nieświadome ofiary do przelewania płatności na swoje prywatne konta bankowe. Urzędnicy ostrzegają nabywców i sprzedawców przed podejrzanymi e-mailami różniącymi się od opisu transakcji pieniężnych przedstawionego przez pośrednika lub firmę weryfikującą tytuły własności. To by nie chciał 74% zwrotu z inwestycji. Z nowych danych Atom Data Solutions wynika, że w kwietniu sprzedawcy w San Francisco mogli cieszyć się średnio 74% zwrotem, co w przeliczeniu wynosi średnio 385 tysięcy dolarów. Można wierzyć lub nie, ale to właściwie i tak spadek w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy średni zysk kształtował się na poziomie 400 tysięcy. Pozostałe rynki odnotowujące wysokie